Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piątek 4 po północy. Wiadomości z martwej strefy. Wszystkich słuchaczy podcastu Radio Stephen King Po kolejnej, długiej, dwutygodniowej przerwie w nadawaniu I znów wracamy po przerwie wraz z Wiadomościami z Martwej Strefy W ich 28. odsłonie, będącej jednocześnie 124. odcinkiem podcastu ogólnie Dzisiaj przyjrzymy się newsom i wydarzeniom z sierpnia 2013 roku Działo się sporo, ale postaram się streścić. Tradycyjnie będzie stały zestaw gości. Nie przynudzając za długo jednak na początek, lecimy z newsami książkowymi. A blok książkowy startuje z grubej rury. Już za niecałe trzy tygodnie na światowe półki księgarskie trafi sequel Śnienia – Czyli książka Dr. Sleep. Jak się okazuje, równoległa premiera będzie miała miejsce w Polsce. Powieść wydał nas Pruszyński K, który powraca do wspaniałej tradycji premier światowych również w Polsce. Tytuł książki to Doktor Sen. W sierpniu zaserwowano sporo informacji na temat tego wydania. Okładkę książki zdobi grafika Wincenta Czonga, ale tym razem nie jest to praca wykonana specjalnie na zamówienie polskiego wydawcy. A jest to grafika, która w oryginale zdobi jedno z trzech wydań limitowanych. Początkowo trochę kręciłem nosem na takie rozwiązanie, ale od dwóch tygodni mam już egzemplarz recenzencki w domu i na żywo wygląda to przecudownie. A w ostatecznej wersji będzie jeszcze lepiej, bo prebułki są zwykle na znacznie słabszym jakościowo papierze. Książka jest gruba, ma 656 stron, ale jest też, podobnie jak Joyland. Trochę sztucznie napompowana. Czyta się ją bardzo szybko, choć póki co niestety nie mogę wiele o niej powiedzieć. Po pierwsze wiąże mnie umowa, której zresztą jeszcze nie podpisałem, no ale będzie mnie niebawem wiązać. Mam nadzieję, że w chwili publikacji tego podcastu już będzie mnie wiązać. A po drugie Cholera, ja strasznie mało tej książki jak na razie przeczytałem. Na co oczywiście złożyło się wiele czynników, choć jak na razie nie jest to sama treść książki. Ta póki co jest bardzo dobra. Tak czy inaczej postaramy się ją jak najszybciej omówić na łamach podcastu. Nie wiem, czy uda nam się wyrobić na premierę, tak jak w przypadku Joyland, ale postaramy się. Postaramy się jak najszybciej zrobić ten podcast. Książka ukaże się w sprzedaży 24 września a jej cena okładkowa wynosi 42 zł. Choć no, na pewno będzie można znaleźć gdzieś wiele promocji. Już chociażby w sklepie Pruszyńskiego książka stoi za 31 zł i 10 groszy. Innych sklepów nie przeglądałem. Nie wiem, gdzie wychodzi najszybciej i jednocześnie najtaniej. Ja póki co mogę jedynie zachęcić do zakupu. Pierwsza bardzo pozytywna Polska, a nawet nie wiem czy nie pierwsza recenzja na świecie, pojawiła się w serwisie Dzika Banda. Hmm, Jakichś znowu wielkich spoilerów tam nie ma, więc odsyłam do lektury. Recenzent przyznał książce 9,5 na 10 punktów. Vincent Chong natomiast udostępnił na swoim blogu trzy przykładowe grafiki, jakie stworzył na potrzeby amerykańskiego limitowanego wydania doktora Sen. W sumie powstało 100 unikatowych rysunków. Joyland, the new novel from Stephen King. Warto zaznaczyć, że wraz z końcem wakacji skończyło się słuchowisko radiowe Joyland, które przez ostatnie dwa miesiące nadawane było w radiu RMF FM. Cały czas na stronie radia udostępnionej z archiwum. Łącznie ukazało się 45 około minutowych odcinków, co już daje dość duży ogląd, jak bardzo okrojona była ta interpretacja książki. Zresztą cała opowieść radiowa, tak jak to można było przewidzieć i tak jak podejrzewałem przed dwoma miesiącami, jest nie tylko okrojoną wersją, ale jest jedynie wycinkiem całości. Kończy się mniej więcej w połowie książki, gdy dla bohaterów dobiega koniec sezonu, a główny bohater postanawia pozostać w Joyland na kolejny rok. Byłem 21-letnim prawiczkiem z literackimi ambicjami. Miałem trzy pary dżinsów, cztery pary majtek. Zdezelowanego Forda ze sprawnym radiem. Sporadyczne myśli samobójcze i złamane serce. Piękne, co... Na wyróżnienie zasługuje też informacja sprzed miesiąca, o której miesiąc temu zupełnie zapomniałem, nagrywając wiadomości z Martwej Strefy. Otóż w lipcu ukazał się w sprzedaży e-book Joyland. Ciekawe jest natomiast to, że ukazał się on na rynku polskim. Może pamiętacie jeszcze aferę, ja, <głosł> jaką polskie serwisy rozkręciły po tym, jak King ogłosił, że nie będzie e-booka Joyland. Aferę, którą można było obić sobie o kantyłka, bo od początku nie miała sensu i od początku była wyssana z palca. Ale ciekawe jest to, że w Stanach nadal nie ma wersji elektronicznej. e buka nie kupicie na Amazonie, ale dostaniecie go przykładowo w Publio, Virtualo czy Nexto. Jednym zdaniem mamy w Polsce coś, czego nie ma świat. Fajnie. Jeden z najpopularniejszych pisarzy wszechczasów, Stephen King przedstawia powieść Joyland. Mistrz Grozy zaprasza. Wejdź, jeśli się odważysz. I jeśli chodzi o rynek polski, no to jest prawie wszystko. Jednak w tym przypadku prawie robi kolosalną różnicę, ponieważ pozostaje nam kilka wznowień. A wznowienia, szczególnie od tego drugiego wydawcy, do którego za chwilę przejdę, potrafią czasem zdominować nasze wiadomości. Pozostańmy jednak jeszcze chwilę przy Pruszyńskim. 8 października do sprzedaży trafi Kerry z filmową okładką. Książkę zdobić będzie ta wersja plakatu, tego międzynarodowego plakatu, co oczywiście nie dziwi, bo właśnie taki plakat zdobić będzie też polską wersję filmu. Nie jest to pierwsze filmowe wydanie Kinga w tej serii. Były już Wszystko jest względne z 1408 i Szkieletowa załoga z mgłą. Minusem jest tutaj brzydki czerwony pasek w górnej części informujący o ekranizacji. Mnie on w pierwszej chwili jakoś specjalnie nie przeszkadzał, ale na forum u nas przelała się pewna fala krytyki. I jak spojrzy się na to choćby przez pryzmat filmowego wydania gry Endera, które też jakoś niemal równolegle ukaże się w sklepach, a które u nas na forum dla porównania w życiu Ingo, no to różnica jest kolosalna. Niestety różnica na niekorzyść Kerry. No faktycznie można było tę informację umieścić dużo ładniej. A skoro mowa o tym, że można coś zrobić dużo ładniej... To przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejna seria wznowień z Albatrosa w sierpniu trafiła do sprzedaży. Był to uciekinier, o którym mówiłem już przed miesiącem i który y, może nie tyle skrytykowałem, ale powiedziałem, że jest nijaki. No, na żywo wygląda on nawet całkiem nieźle. Dodatkowo ukazała się halkowa wersja zielonej mili z wielkim zielonym człowiekiem na okładce. Tak, zrobili to. I am truly sorry for what we've had to do się, w tym bannerze, w którym mamy the czynienia, określił się, że w the the Albatros opublikował też kolejne okładki do książki Dziewczyna, która pokochała Toma Gordona. W grudniu ubiegłego roku znęcaliśmy się nad pierwszą wersją, okładką z gołą nastoletnią nogą i leśnym tunelem w tle. Niestety w archiwalnych audycjach ten link jest już martwy, ale mam nadzieję, że uda mi się gdzieś znaleźć obie okładki, bo oba linki są już martwe. Miesiąc później na tapecie była właśnie ta druga okładka, czyli wróżka. Wróżka latająca w takim zielonym lesie z nieudalnie zamazanymi w photoshopie skrzydełkami. Od tego czasu minęło 8 miesięcy i Albatros znów w natarciu. Uparcie realizuje swoją wizję kupowania tanim kosztem brzydkich zdjęć w internecie i wrzucania ich na książki bez względu na to, czy do nich pasują, czy nie. I tak też tym razem udostępniono nam dwie okładki na dwie edycje książki. Wersja miękka. Nie pokuszę się o porównanie, czy lepsza, czy gorsza. Zostańmy przy podziale miękka, twarda. Wersja miękka. No dobra, jest lepsza. Choć to taki trochę domek na prerii. Skojarzenia z jakąś familijną produkcją o dziewczynce na farmie, ale przynajmniej okładka ma sens. Książka jest o dziewczynce w lesie. Tutaj mamy dziewczynkę schowaną za jakimś drewnianym płotem. W lesie są drzewa, płot jest z drewna, mamy mglisty związek. Wersja twarda przedstawia natomiast twarz dużo starszej nastolatki na silnym zbliżeniu i uwaga, uwaga, jest zielona. <śmiech> to chyba jakaś nowa myśl przewodnia Albatrosa. Może zielony jest bardziej z duszą? Zielone jest tło i zielony jest człowiek. Zielone włosy, oczy, zielony nos. Choć w tym tunelu jest jednak światełko. Po zielonej mili to już druga okładka z zielonym człowiekiem, jaką w krótkim czasie zaserwował nam albatros a że ten zwykle po kilku książkach zmienia całą serię, całą myśl przewodnią, wszystkie priorytety dotyczące kolejnych wznowień, no to można śmiało zakładać, że jeszcze tylko dwie, maksymalnie trzy okładki z zielonymi ludźmi i coś innego pójdzie na tapetę. Jestem przekonany, że jeszcze wszystkiego w życiu nie widziałem, i jeszcze nie jednym można mnie zaskoczyć. Pozostaje tylko cierpliwie czekać. Well, Dr. Banner, are you represented by counsel or not? I ja tymczasem na chwilę odsapnę. Napiję się czegoś. Oddam głos kolejno wszystkim gościom. Każdy miał coś tutaj do powiedzenia w tym temacie. Zaczynamy zatem od skóry. Ja dzisiaj w ogóle miałem nie komentować. Ponieważ y, cała akcja wokół doktora Sena, trudno, trudno będzie to nam teraz odmieniać, y, czyli wokół y, doktora Sleep, mnie niezbyt zaintrygowała, no... Nie lubię takich odgrzewanych kotletów. Oczywiście nie wykluczam, że będzie to dobra książka. Będę musiał ją przeczytać niestety. Joyland już właściwie przejadło mi się. Nagrywanie tych dwóch podcastów o tej książce, montowanie. Tak mnie pochłonęło, że już nie mam w ogóle ochoty słuchać słuchowiska w RMF. Właściwie takiego audiobooka bardziej. I miałem dać spokój odpocząć, nie komentować w tych wiadomościach. Ale jak, jak zobaczyłem w, w, informacje ze stajni Albatrosa o nowych okładkach do, do książki dziewczyna, która pokochała Toma Gordona, to przecież jakże mogłem nie zabrać głosu. I teraz właśnie otworzyłem twardą okładkę dziewczyna, która pokochała Toma Gordona. Kolejna zmiana. I co? Z samego środka atakuje nas jakieś wielkie oko. Właściwie to mogła być być o, okładka do horroru OKO yy, Braci Punk. Yy, jaki to ma związek ze Stephenem Kingiem? No Jest to wszystko w odcieniu zieleni. A jak wiemy, akcja książki była osadzona w lesie. Tak więc no, ewidentnie podświadomie twórcy nawiązują do tego mrocznego lasu. Jest dziewczyna, no więc nie powinniśmy się do niczego doczepiać. Jednak ta dziewczyna jest jakoś bardzo dojrzała, jak na taką, która mogłaby się zgubić w lesie. Tak więc no, jest to książka, która zaskoczy czytelników nieznających dorobku Stephena Kinga, którzy będą chcieli sięgnąć po jego książkę pierwszą z brzegu na ślepo powieść o nastolatce, która zakochuje się w jakiejś gwieździe sportowej i dostaną coś dziwnego, coś zupełnie innego. Chyba, że chyba, że kupią miękką okładkę. I tutaj, no, pierwszy raz w historii Okładek Albatrosa do tej powieści Mogę powiedzieć, że no mamy coś, co jakoś pasuje Widać, że dziewczynka z kręconymi włosami na czarnym tle Która chowa się za jakimś płotem drewnianym Może być to z powieści W dodatku taki płotek gdzieś tam w lesie może być W trzecim dodatku to czarne tło może symbolizować nam jakiś las, ciemność, zło, które w tym lesie się czai. Tak więc wydaje mi się, że ta okładka pomimo tego czoła, które świeci najbardziej z książki, jest najbardziej poprawna. Ale oczywiście zupełnie nie zachwyca. Zupełnie przeciętny projekt. Pierwszy raz brawa! Udało im się dopasować w przypadku tej fabuły okładkę. Tak więc tylko kupno miękkiej wchodzi w grę. O ile projekt ten jeszcze się nie zmieni. Projekt i owszem może się jeszcze zmienić. Yy, nawet może się zmienić już w czasie, gdy opublikujemy ten podcast. Bywały już takie przypadki. Zresztą nawet przy tej właśnie książce. Ale kurczę stary, wracając do doktora to ja od początku nabijam się z prób odmiany tytułu Doktor Sen właśnie podczas rozmów z innymi ludźmi. Tak liczne dziwolongi pojawiają się wtedy, że jedno jest pewne, jak będziemy nagrywać o tym podcast, no to pokaleczymy trochę język polski. A w przypadku Albatrosa i twardej okładki dziewczyny, która pokochała Toma Gordona, miałem dość podobne skojarzenia. Ja z kolei miałem przed oczami cały czas plakat klątwy, nie pamiętam czy japońskiej, czy amerykańskiej, chyba amerykańskiej, no ale to tak czy siak podobne klimaty. Dobra i przejdźmy do kolejnego gościa, oddajemy głos Jeremu, który od siebie doda trzy zdania w temacie ogólnie newsów książkowych, choć podejrzewam, że duża część tej wypowiedzi skupi się no, na Albatrosie i jego okładkach. Witamy Jerego. Witam serdecznie, drogich słuchaczy. Sierpień bynajmniej nie okazał się leniwym, wakacyjnym miesiącem. Nie sądziłem, że Pruszyński wyrobi się z doktor Slip na światową premierę, a tu proszę. Tą miłą niespodzianką fundują mi zresztą niemalże prezent urodzinowy. Ale pamiętacie być może, że jeszcze parę miesięcy wstecz nie byłem entuzjastycznie nastawiony do tej powieści. Wydawało mi się, że otrzymujemy odgrzewany kotlet i zupełnie zbędną kontynuację leśnienia. Powrót do hotelu Panorama po przyszło 30 latach traktowałem jako pójście Kinga na łatwiznę. Co więc się zmieniło? Pierwsze przecieki i recenzje, czy może recenzja, której zresztą w całości nie będziecie mieli okazji przeczytać, bo dzika banda dostała trochę po łapach za złamanie embarga, okazały się być więcej niż entuzjastyczne. A jeżeli potwierdzą się informacje, że King wrócił do horroru i zaserwował nam powieść niczym z lat swojej młodości to chyba doktor Sen będzie miał dla mnie odpowiednie lekarstwo na mój zawód po Joyland. I tak z dość mizernego zainteresowania przeszedłem w stan lekkiego optymizmu i oczekiwania. Jak będzie, przekonamy się już wkrótce. Ale Sierpień to także dalszy ciąg z serialu zatytułowanego Jak nie robić okładek książkowych. Pastwiliśmy się nad Albatrosem już wielokrotnie, i dziwi mnie niezmiernie, że mimo niesłabnącej krytyki wydawca próbuje nam wcisnąć potworki w rodzaju okładki do pokochała Doma Gordona. Może trzeba by zrobić jakieś tak modno ostatnie referendum w tym temacie. Nie wiem, czy to kwestia cięcia kosztów, bo w żadną głębszą wizję nie wierzę, ale mam nadzieję, że wydawca się opamięta. Jeżeli nie, to patrząc na listę tytułów, jakie są w jego ręku, trudno będzie oglądać okładki Kinga w najbliższych latach. Okej. Okay. Dziękujemy Jeremu za opinię. Ale nie żegnamy się jeszcze na dzisiaj, Jerry podsumuje jeszcze później filmy. A skoro jest Jerry, to wypadałoby zaprosić także drugiego etatowego gościa wiadomości z Martwej Strefy. Witamy Szymasa i oddajemy mu głos. Cześć Mando, cześć Skuga. witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziś znowu chciałbym wtrącić swoje trzy grosze i wypowiedzieć się krótko na temat kilku newsów z bloku książkowego. Oczywiście najważniejszym newsem jest zbliżająca się premiera nowej powieści Kinga. Doktor Sen trafi do nas już za 18 dni i naprawdę cieszę się, że Pruszyński wyszedł naprzeciw oczekiwaniom fanów. Premiera Polska pokrywa się z premierą światową, cena nie jest wygórowana, okładka bardzo mi się podoba. Póki co wszystko zaliczam na plus, teraz tylko czekam na samą powieść. Pozostając przy Pruszyńskim warto jeszcze wspomnieć o wznowieniu Kerry. Filmowe okładki raczej wzbudzają we mnie mieszane uczucia. Są takie, jak na przykład w przypadku Zielonej Mili, które pomimo wszystko mi się podobają i są takie jak większość innych okładek filmowych, które jednak wzbudzają we mnie niechęć. W przypadku Kerry grafika z okładki jest w porządku. Mam tylko nadzieję, że ten czerwony pasek z górnej części okładki nie pojawi się w druku, ponieważ wygląda to dosyć słabo. I pozostając przy okładkach przejdźmy do Albatrosa. Ta od uciekiniega podoba mi się, jest ok, ale za to ta od Zielonej Mili, może właśnie przez sentyment do poprzednich okładek, z jakiegoś względu no nie, wiem, nie przemawia do mnie ta nowa grafika. Najciekawszy jest jednak temat dziewczyny, która pokochała Toma Gordona. Już wielokrotnie słyszeliście w wiadomościach z martwej strefy o poprzednich okładkach, o zmianach projektów, o różnych zawirowaniach wokół tej książki. I tym razem znowu dostaliśmy dwa nowe projekty. Wersja dla książki w twardej oprawie jest moim zdaniem jest ok. Widzimy ciekawie wykadrowany portret brunetki, jej przenikliwe spojrzenie, wszystko skąpane w zielonym świetle. Okładka powiedzmy, że ma duszę, jest tutaj jakiś klimat, jest to coś, co przyciąga uwagę. Tytuł trochę odstaje od reszty, ale to już pikuś. Wersja w miękkiej oprawie to jednak coś zupełnie innego. Wczytało mi się to i od razu się, Jesus, co to w ogóle jest? Pierwsza okładka przedstawia dojrzałą dziewczynę, młodą kobietę, a tu widzimy jakieś dziecko. A to przecież ta sama książka, ten sam wydawca. Widzimy dziecko ukrywające się za jakąś deską. Nie wiem, siedzące za jakimś drewnianym ogrodzeniem, chowające się w jakiejś drewnianej skrzynce, i już sam koncept średnio do mnie przemawia, ale największym minusem jest wykonanie. Wygląda to tak, jakby ktoś otworzył photoshopa, narysował brązowy prostokąt, nałożył na to warstwę z głową dziecka. Następnie niedbale wyciął tło zdjęcia lasem, na to nałożył trzecią warstwę z drewnianym czymś, co przysłania twarz dziecka i już, mamy okładkę. I nie chcę być złośliwy, ale już na grafice widać, że głowa dziecka zostanie dokładnie wycięta. Włosy zostały przycięte niemalże poziomą kreską. Po lewej stronie widać jakąś ciemną pozostałość, prawdopodobnie pod starym tle. No moim zdaniem jest to po prostu no, strasznie, strasznie słabe, ale nie chcę kończyć takim pesymistycznym newsem, dlatego może zakończę takim zdaniem. Kochani, do zobaczenia za 18 dni w księgarniach. Cześć. Dziękujemy Szymasowi i to by było z grubsza tyle w temacie książek. Dziennik pokładowy to podcast o szeroko pojmowanej fantastyce naukowej. Filmy, gry, seriale, komiksy. Znajdziecie mnie na dziennikpokładowypodcast.blogspot.com Zapraszam na pokład. Przechodzimy do filmów, ale na chwilę pozostaniemy jeszcze na naszym podwórku, bo choć blog filmowy obfituje w wiele tytułów, to dla mnie jest to temat najważniejszy. Lament Paranoika, czyli filmik, o którym więcej mówiłem przed miesiącem. Pierwszy polski, docelowo oficjalny film krótkometrażowy na podstawie tekstu Kinga. Projekt, którego ojcem jest Darek Kocurek, facet, który zrobił bardzo dużo dla polskiego i zagranicznego fandomu Kinga. Tworzył okładki do książek. Co roku robi dla nas kalendarz Kingowy. Zrobił już ich siedem i teraz zapowiedział ósmy. Na początku, no nazwijmy to chociaż to złe słowo, zlecaliśmy Darkowite kalendarze, po prostu truliśmy mu dupę, by jeszcze raz coś zrobił i jeszcze sugerowaliśmy mu do tego tematykę, ale Darek to robił, po fanosku, nieodpłatnie, hobbystycznie, dla siebie i dla innych. Oczywiście te kalendarze sporo kosztowały, ale też były cholernie mocno limitowane, no a taki druk kosztuje. Rok temu udało się zrobić większą liczbę, wyszło taniej i też znacznie więcej się tego sprzedało, ale dążę do tego, że Darek robi to po fanosku. I ja od lat nie śmiałbym nawet spytać go, czy znów zrobi kolejny kalendarz, bo zwyczajnie byłoby mi głupio pytać, ej stary, zrobisz znów coś za darmo, w co trzeba włożyć sporo pracy, za którą ci nie zapłacimy. Od kilku lat każdy kolejny kalendarz jest dla mnie... Taką samą niespodzianką jak dla Was. Jest to dla mnie bardzo miła niespodzianka. I teraz też wszystko wskazuje, że będzie kolejny kalendarz. Bo jest to jeden z fantów, które Darek zaoferował za wsparcie jego filmu. I tu przechodzimy do konkretów. Darek wystartował z prośbą o wsparcie finansowe w serwisie Polak Potrafi. Znajdziecie tam cały opis projektu wraz z filmikami, zdjęciami i wieloma szczegółami. Wyznaczony cel to 2800 zł. I już, gdy ostatnio sprawdzałem, uzbierało się około 850 zł, czyli brakuje niespełna 2000 co przy większej zrzucie po małej kwocie jest bez problemu do osiągnięcia, a przecież właśnie taki jest sens takich serwisów. Ja wpłaciłem już dwa razy... no. Prawie, że okrągłą kwotę, ale też nie chcę tutaj rzucać jakimiś konkretnymi, większymi kwotami, bo tak naprawdę gdyby każdy z słuchaczy, czy nawet facebookowych czytelników naszego fanpage'u King.pl wpłacił złotówkę, to już by było pozamiatane. Oczywiście przy większych kwotach czekają na was z kolei bardzo fajne gifty. Od podziękowań w napisach filmu, przez plakat, pocztówkę, tajemniczy gadżet z filmu, kalendarz, album z grafikami, aż po rangę współproducenta. I ja naprawdę bardzo, bardzo proszę was kochani o wpłaty na ten projekt. Bo jest to projekt, któremu kibicuję od początku i któremu powinniśmy wszyscy kibicować. Ubolewam, bardzo ubolewam, że nie mogę w nim aktywnie uczestniczyć w jakikolwiek sposób, więc chociaż wesprę go w taki sposób, do czego Was także bardzo zachęcam, drodzy słuchacze. Jeden z użytkowników serwisu Polak potrafi zadał bardzo istotne pytanie, czy będzie w ogóle można obejrzeć ten film. No bo wiadomo jak to jest z dolarami. Filmy powstają, ale poza festiwalami gdzieś tam na końcu świata nie ma do nich dostępu. Czasem tylko na krótką chwilę twórcy publikują swój film, który ponownie szybko znika z internetu. Darek potwierdził, że planuje to zrobić właśnie w taki sposób. Opublikuje film na powiedzmy 24 godziny, a potem pozostaną tylko konwenty i imprezy zamknięte. Ja liczę, że zrobi się z tego stały punkt programu wielu imprez. I jeżeli tylko będzie można, to dołożę do tego wszelkich starań. A na zachętę możecie obejrzeć sobie drugi teaser, który także pojawił się w sierpniu w internecie. W odróżnieniu od pierwszej zajawki tutaj usłyszymy głos pana Leszka Teleszyńskiego. Fragment, który premierowo ukazał się przed miesiącem właśnie w Radiu SK, w wiadomościach z Martwej Strefy. I... Sama ocena tej zajawki może być różna, no bo głos pana Leszka może się podobać lub nie. Ja osobiście nie jestem jakimś przesadnym fanem jego audiobooków, ale cholernie podoba mi się, że fanowski projekt udało się zaangażować znane nazwiska i znanych fanów. I dopóki tylko będę mógł, będę go wspierał. Rzekłem. Link do strony znajdziecie wyróżniony we wpisie z odcinkiem. Już nie mogę wychodzić.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 Zabierze poczta. Jestem gotów. I przechodzimy do świata. Ubiegły miesiąc zdominowała lawina hejtu. Fala jadu, jaka wylała się na głowę Bena Affleka po decyzji Warner Bros. o obsadzeniu go w roli Bruce'a Wayne'a i Batmana w powstającym filmie: Człowiek ze Stali 2. Nas zainteresować może bardziej inna decyzja dotycząca zarówno Warner Bros. jak i właśnie Bena Affleka. Otóż wytwórnia prowadzi rozmowy ze Scottem Cooperem, który miałby zastąpić Afflecka na stanowisku reżysera ekranizacji powieści Bastion. Miałby on także nanieść poprawki na istniejący już scenariusz. Sama ekranizacja Bastionu natomiast była w planach już od bardzo dawna. I też od bardzo dawna była cisza w temacie. Ja już nawet nie pamiętam, jak układały się te wszystkie zapowiedzi, które nam serwowano. Natomiast pamiętam, że ostatnim newsem był właśnie news o Benie Afflecku, który usiadł na stołku reżyserskim i pomysł na kinową trylogię. Nie mam pojęcia, czy obecnie plany wyglądają tak samo i czy w ogóle ten film, czy też te filmy kiedykolwiek powstaną. Ale oddajmy na chwilę głos skórze i posłuchajmy, co on ma na ten temat do powiedzenia. Ben Affleck zaskakuje swoim dorobkiem na stołku reżysera. Widocznie przerosło go ekranizowanie takiej powieści, bo to, czym się zajmuje, to są raczej takie dramaty sensacyjno-policyjne, w których dobrze się czuje. I tutaj oddaję stanowisko, bądź też z innych przyczyn, nie wiem jakich, Przejąć ma sprawę Scott Cooper. Jest to człowiek, który zadebiutował w piękny sposób filmem Szalone Serce z roku 2009. Nagrodzonym Oscarami, proszę Państwa, Oscarami za najlepszą rolę głównoplanową Jeffa Bridgesa. Całkowicie zasłużona nagroda, moim zdaniem, świetnie zagrana postać, właściwie można powiedzieć, że nie zagrana, wręcz Jeff Bridges staje się tym muzykiem country, właściwie nie country do końca, takim właśnie to jest styl Amerykana, który później dowiódł, że jest muzykiem, bo nagrał całkiem niezłą płytę w tym stylu, już jako Jeff Bridges. Tak więc dobra rola, dobry film, 7 na 10 go oceniłem. A co jest rzeczą, jaka łączy go ze Stephenem Kingiem? Otóż ten film dostał Oscara za piosenkę, która była współtworzona przez T-Bone Bernetta, Piosenkę The Wary Kind. Your on the loose. You with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. Somehow this don't feel like home anymore t -bon Burnett, który później maczał palce w musicalu Stevena Kinga. Tak więc jest płomyczek nadziei, że może to być coś ciekawego. A jak wiemy, jeśli reżyser sprawdził się w jakimś gatunku, tutaj mamy dramat jakoś tam troszkę z musicalem delikatnie połączony. Jeszcze z romansem w tle. I było to dobre kino to w przypadku, kiedy taki reżyser przeskakuje do innego gatunku, mamy dwie opcje. Albo spora porażka, nudy i nic ciekawego, albo coś, co patrzy na ten gatunek z drugiej perspektywy, z drugiej strony. Coś, co może wnosić do tego gatunku. Oczywiście jak mamy dwie możliwości, to jeszcze jest mieszanka, czyli ni w te, ni we w te, totalna przeciętność. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, ale ja już jestem bardzo zaciekawiony. Co to może być? I już ten mój bastion, nieprzeczytany jeszcze. Co, jak to możliwe być? Niegodzien jestem występować w Radio SK. To już powoli się otwiera. From I już na zakończenie takich konkretnych kingowych adaptacji, wypada wspomnieć, że podczas lipcowego konwentu San Diego Comic Con można było zdobyć specjalne wydanie pierwszej ekranizacji filmu Carrie Briana De Palmy na płycie Blu-ray. Link do okładki znajdziecie w poście z audycją. Even White. Przechodzimy do kilku newsów dotyczących filmów dokumentalnych. W sierpniu w internecie pojawił się niepublikowany dotąd bardzo długi materiał z planu nocnego zła, czyli ekranizacji z roku 1997. One, zero, one, bravo, Lima, Come in, over. Reżyserem Nocnego Zła był Mark Pawia. Facet, który obecnie pracuje nad antologią filmową Reaper's Image. Mm choć nie wiem na jakim etapie jest ta praca bo jedyne co robi ten człowiek to cykliczna zmiana zdjęć na osi czasu na swoim profilu facebookowym Pawia nie miał jakiegoś wielkiego dorobku filmowego, gdy zabrał się za ten film zresztą jak dotąd nie ma żadnego w zasadzie dorobku filmowego. Nakręcił właśnie tylko tę ekranizację Nocnego Latawca z 1997 roku oraz Shorta pod tytułem Drag w roku 1993, czyli dwa filmy. I teraz znów King jakiś czas temu zaangażował go do kolejnej ekranizacji swoich opowiadań. Fani często zastanawiali się skąd wziął się ten człowiek. Tymczasem w sierpniu Mark Pawia opublikował w internecie właśnie tego shorta „Drak” film z 1993 roku po którym znalazł go Stephen King który spodobał się Kingowi na tyle że powierzył mu adaptację swojego opowiadania po latach planował zrobić z nim wspólnie sequel Nocnego Zła, co już jest eventem, chociaż no, film nie powstał ale same jego plany zasługują na wyróżnienie jako ciekawostka a potem dał mu jeszcze do zrobienia antologię filmową, która na chwilę obecną też jeszcze nie powstała. No ale ewidentnie widać, że Stephen King zobaczył coś w tym człowieku. Krótkometrażówka, która tak zafascynowała Kinga, jest dostępna w serwisie Vimeo. Podkreślam jednak, że ten film nie ma żadnego związku ze Stephenem Kingiem, a podaje to tutaj tylko jako ciekawostkę, wartą odnotowania, przy okazji właśnie dokumentu z Planu Martwego Zła, który również ukazał się w internecie w tym miesiącu. W sieci pojawił się natomiast trailer innego dokumentu o ekranizacji książki Cmentarz dla Zwierzaków, która aktualnie jest w fazie produkcji. Linki do wszystkich materiałów filmowych, o których mówię, znajdziecie pod audycją. W tym przypadku zachęcam dodatkowo do polubienia fanpage'u filmu. Można na nim znaleźć kilka ciekawych materiałów, które na bieżąco są aktualizowane. To jest Stephen King book that Kontynuując temat filmów dokumentalnych, 24 września premierą DVD i Blu-ray będzie miał film Pokój 237. poświęcony ekranizacji książki Lśnienie w reżyserii Stanleya Kubricka, który już kilka razy można było obejrzeć w Polsce na różnych festiwalach filmowych i o którym ja w zeszłe wakacje zrobiłem dość długi odcinek podcastu. Oczywiście wyjaśniam, że mówimy tutaj o amerykańskiej, a nie o polskiej premierze DVD i Blu-ray. Okładki obu wydań znajdziecie pod odcinkiem. Grafika z Blu-raya nawiązuje do jednego z klasycznych plakatów Kubrickowego Lśnia i wygląda świetnie. Ale myślę, że więcej na ten temat będzie miał nam do powiedzenia skóra. Jak okładka DVD jest zupełnie zepsuta moim zdaniem, bo oryginalny poster filmowy był bardzo minimalistyczny i wystarczający, to tutaj ten element na środku, ten prostokąt na środku, on przeładowuje całą koncepcję. Za dużo tego. Ale okładka samego DVD, no bardzo dobra. Dziurka od klucza, w środku której jest oświadczenie, że żadne z tych przedstawionych teorii nie są autoryzowane przez Stanleya Kubricka, jego rodzinę i tak Bardzo dobry, minimalistyczny projekt. Właściwie w stylu Polskiej Szkoły Plakatu, która w latach 40., 50. i 60. była tak znana, że wpłynęła na całe plakaciarstwo, tak to nazwę, na całym świecie. Polska Szkoła Plakatu i jej przedstawiciele, no na przykład Franciszek Starowiejski, są znani na całym świecie. I ewidentnie właśnie w tej okładce widać wpływ Polskiej Szkoły Plakatu. Radzę wszystkim, którym podobają się tego typu projekty, zainteresować się i poszperać w Google Grafika. Można znaleźć wiele niesamowitych projektów do filmów ówczesnych, 50., 60., 70. lata, polskich plakaciarzy, polskich plastyków, którzy właśnie tworzyli nietuzinkowe i wyjątkowe plakaty na tle całego świata. No i to jest wszystko w temacie filmów dokumentalnych. Przechodzimy do okolic Stevena Kinga. W dniach 5-15 września odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto, w trakcie którego swoją premierę będzie miała ekranizacja powieści Joe Hilla Rogi w reżyserii Aleksandra Aja. Film zostanie pokazany dwukrotnie, 6 i 8 września. Natomiast wstępnie zapowiedziano datę dystrybucji filmu na rok 2014. Interesującym newsem filmowym jest dla mnie premiera rogów. Ja wiem, że do szerokiej dystrybucji film trafi pewnie w 2014 roku, ale mówiąc szczerze nie mogę się już doczekać pierwszych reakcji na skończone dzieło. Bardzo dobra książka, bardzo sprawny rzemieślnik za kamerą, i Daniela Radcliffe, wyzywający z wizerunkiem Harry'ego Pottera, podsycał mój optymizm. Ale z drugiej strony nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to wyjątkowo trudna powieść do przełożenia na ekran. Trzymam jednak kciuki, żeby się udało, tym bardziej, że po cichu liczę, że ewentualny sukces filmowy otworzy z powrotem temat ekranizacji komiksu Lokentki. A na koniec Lament Paranoika. Darek Kucurek w sierpniu ruszył ze stroną projektu w ramach po portalu Polak Potrafi. I zważywszy na to, że krótkometrażówka zapowiada się bardzo ciekawie, a w jej powstanie zostanie włożony ogrom pracy, zostaliśmy poproszeni o groszowe wsparcie. A warto to uczynić, choćby ze względu na fakt, że projekt ma szansę zostać pierwszym oficjalnym polskim dolarem. I czyż nie byłoby wspaniałe być współproducentem takiego obrazu? Ja już się dorzuciłem i zachęcam, aby zrobić to samo. I już zupełnie na zakończenie bloku filmowego sprawdzamy newsy dotyczące czwartego sezonu serialu Haven. Uciszamy skórę i wszystkich krytykantów, którzy nie oglądają serialu. Wysyłając do chłopaków listę newsów, do odcinka dodałem odpowiednią notkę napisaną kapslokiem na czerwono. I dzisiaj nie będzie głupiego pitolenia, a same konkrety. Samo mięcho. No proszę. I cóż to za... Yy, cóż to za yy, cenzura. Skóra nie komentuje. Nie kleję. Komentują tylko ci, co oglądają Haven. Dobra. W takim razie nie będę komentował czwartego sezonu Haven. Nie powiem słowa. Ale przypomnę sobie, a właściwie przypomnę wszystkim słuchaczom, jak to sam Hubert Spandowski. Nie kto inny, tylko właśnie on. Mówił przy okazji pierwszego sezonu, że ten serial jednak, no, no jest, jest słaby, jest słaby. I kiedy zaczął chwalić to coś? Wtedy, kiedy przeszedł tak, przez pierwszy sezon, przez drugi sezon, przez trzeci sezon i co, i dotarł do czwartego sezonu, już przeszedł przez ten trzeci sezon, nie wiem gdzie on to jest, i co się włączyło. Wszyscy chyba wiedzą, czym jest syndrom sztokholmski. Czyli ofiara identyfikuje się z oprawcą i wręcz lubi ją. Zaczyna ją lubić, uwielbiać, ubóstwiać, współczuć jej. I mnie wydaje się, pomimo że psychologiem nie jestem, że mogło to spotkać naszego Huberta Spandowskiego. On tak się zżył z tymi bohaterami. Na siłę już wręcz oglądał ich losy. I nie dziwię się, że w końcu ich polubił. No to jest znany syndrom, nie tylko sztokholmski, ale syndrom serialowy. Serial zaczyna się oglądać, jest beznadziejnie. Ale skoro obejrzałem pierwszy odcinek, to obejrzę drugi, może będzie coś lepiej. Trzeci, no tak, dobra, ale już obejrzałem trzy odcinki, no to wezmę ten pierwszy sezon dokończę. A skoro obejrzałem pierwszy sezon, a serial już jest zamknięty, to może warto jednak przejść przez ten serial do trzeciego sezonu. I kiedy ja już jestem po szóstym sezonie, to no tak trochę trudno jest powiedzieć, że zmarnowałem tego czasu. Dlatego słuchajcie, uważajcie serialami. No niestety po części muszę koledze przyznać rację. Tak to działa. Jestem tego w pełni świadom. Dobra, ale miały być konkrety. Po pierwsze, w sieci pojawił się nowy trailer czwartego sezonu. Audrey! The troubles are still is still alive. Po drugie, 3 września do sprzedaży trafiło DVD z trzecim sezonem serialu Haven, które zdobi okładka z koszmarnym Photoshopem, ale jest powód, by zaopatrzyć się w ten boks. Poza samym serialem oczywiście. Dodatkiem do tego wydania jest komiks After the Storm, w którym przedstawione są wydarzenia będące łącznikiem pomiędzy sezonami trzecim i czwartym. Nie wiem natomiast, czy mówimy tu o komiksie w wersji papierowej, czy o dodatku elektronicznym. Jeśli w grę wchodzi ta pierwsza opcja, no to bajeczka. Choć sam komiks będzie miał pewnie format zbliżony bardziej do broszurki, ale dla mnie jest to argument, by kupić DVD. Jeśli jest to wersja elektroniczna, no to pff, nie jest to aż tak paląca potrzeba, by nabyć trzeci sezon serialu Haven. A skoro już przy komiksach jesteśmy, to przypominam, że w ubiegłym miesiącu, a dokładniej 7 sierpnia ukazał się ostatni zeszyt komiksowej Mrocznej Wieży. Całemu temu rozdziałowi poświęciłem poprzedni odcinek podcastu. Poświęciłem go zarówno komiksom, jak i wspominkom oraz moim odczuciom po finale,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 a te tym razem zdominowały figurki, czyli temat będący marginesem, niszą w niszy kingowych zainteresowań. Niestety oba newsy figurkowe są troszkę oddalone od ideału. Pierwszy z nich dotyczy nieco droższych i raczej bardzo ciężko dostępnych figurek, które wypuściła na rynek firma RetroBand. Jest to bardzo, bardzo limitowana, ograniczająca się do 10-20 egzemplarzy, seria figurek związanych z filmem Creepshow. Nie wiadomo, czy jest to produkt licencjonowany, czy nie. Pierwsza z nich kosztowała 25 dolarów, pozostałe dwie były po 65 dolarów. I był to odpowiednio karalu za ćwierćsetki oraz dwie wersje Jordiego Verilla, którego w filmie zagrał Stephen King, więc była to figurka przedstawiająca Stephena Kinga w wersji normalnej i w wersji pokrytej trawą. No i te figurki kosztowały 65 dolców. This is going to be extremely painful, Mr. Well. Figurki. Otóż te figurki są może same figurki nie są jakieś super, ale opakowanie i samo wydanie. No nazwa firmy już mówi wiele: Retroband, czyli Retro. One rzeczywiście te figurki wyglądają jakby były z lat 60., -tych, 70. -tych. Podejrzewam, że one są dokładnie nie znam się na zabawkach, ale stylizowane są pewnie na lata 80., no skoro był mm, ten film y, w tym czasie zrobiony. W każdym razie <laughs> Na wielu blogach, które śledzę zagranicznych Amerykanów, którzy lubią science fiction, horror i tak dalej, właśnie oni pokazują czasami swoje zbiory zabawek, którymi bawili się kiedyś, kiedy byli dziećmi i oglądali te, te rzeczy, którymi my się teraz zachwycamy, jako retro, jako vintage, na przykład Gwiezdnych Wojen. No, sam bawiłem się takimi ludzikami i właśnie to było wtedy tak pakowane, że to jest dokładnie tak wydane, jakbyśmy dzisiaj weszli do yy, zabawkowego sklepu, chociaż wątpię, czy ktoś to będzie kupował w sklepie stacjonarnym, raczej przez internet. Ale gdyby znalazł to gdzieś w jakimś sklepie, to wchodzimy i widząc to na półce, czujemy się, jakbyśmy wchodzili do sklepu w latach 80. Czy, czy kiedy to było wydane. Czyli taki stary rysunek nadruk, zabawka jest w takim plastikowym zbiorniczku który możemy oderwać, rozciąć jak kto woli, a z tyłu jeszcze mamy historyjkę i taki malutki znaczek z nożyczkami, który możemy wyciąć bardzo ciekawy pomysł, ciekawa koncepcja. Firma RetroBand trzeba sprawdzić, czy czasem nie wydała czegoś, na przykład z filmu Blade Runner, bo ja tutaj widzę, że czcionka tej firmy, logo jej jest zrobione na bazie czcionki z filmu Blade Runner. Tak więc, bardzo ciekawa rzecz. Chodzi jak dla mnie, cena zaporowa, 25 dolarów za jedną zabawkę. Pewnie skusiłbym się na te kar karaluchy. Karaluchy? Karaluchy? Karaluchy? Nie widzę tutaj w ogóle tego doktorka. Chyba został zjedzony już. O 100 zł prawie za coś takiego. Ja bym tego nie kupił, ale z chęcią Przyszedłbym do Mando i pobawił się z nim takimi zabawkami, gdyby on miał. I w pełni rozumiem, jak kolekcjonerzy kupują takie coś. No tym bardziej, że no, świetne wydanie. No wreszcie ktoś pomyślał, że można nie tylko robić zabawki w dzisiejszej technologii, ale że też pewną wartość ma ten klimacik z lat dawnych. I mam nadzieję, że będzie na to popyt i że będzie więcej takich produktów. W tym przypadku raczej ciężko mówić o popycie i jakimś wielkim ruchu figurkowym, skoro mówimy o nakładach ograniczających się do kilku sztuk. To, to, to są jakieś mikronakłady. Ale faktycznie trzeba przyznać, że pudełko jest tutaj najlepszym elementem z całego produktu. Bardzo klasyczne, bardzo komiksowe, bardzo w klimacie opowieści skrypty niestety, gdybym kiedyś kupił i, i gdyby skóra kiedyś do mnie wpadł, no to y, mam przykrą wiadomość, nie pobawimy się. Bo jestem tym gatunkiem fana, który patrzy, a nie bawi się. Nie rozpakowuje figurek przynajmniej większość mam cały czas zapakowanych, a tych konkretnych figurek z nie rozpakowałbym nawet pod przymusem, nawet pod groźbą. Nie ma sensu tutaj wchodzić w dyskusję na ten temat. Jedni rozpakowują, inni nie. I ci pierwsi nigdy nie zrozumieją tych drugich i odwrotnie, ci drudzy nigdy nie zrozumieją tych pierwszych. Serio, nie ma sensu o tym gadać. Lepiej przejść do drugiej ciekawostki w tym temacie, a drugi news dotyczy znacznie bardziej dostępnych figurek, Choć jednocześnie są to dość specyficzne produkty, które niekoniecznie muszą się podobać. Firma Fanko wypuści wkrótce dwie figurki klauna Pennywise'a, 100. Pierwsza z nich będzie pochodzić z serii Pop Vinyl Movie. Będzie miała około 10 cm wysokości i w przeliczeniu na złotówki powinna kosztować około 40 zł. Jest to część serii takich małych zabawek z wielkimi sprężynującymi głowami, a Pennywise wchodzi w serię horrorów wraz z Jasonem, Letterface'em i tak dalej. Ale takich serii jest znacznie, znacznie więcej. Jest mnóstwo figurek superbohaterskich, z tej serii jest, są figurki Star Wars i tak dalej. Tego bardzo dużo leży na konwentach, na stoiskach figurkowych. Natomiast druga figurka Pennywise'a znajdzie się w serii Mystery Mini Horror Collection. I tutaj yy, sam proces zakupu wygląda trochę inaczej, ponieważ kupując pudełko z tej kolekcji nie wiadomo na jaką figurkę się trafi. Mają one około 6 cm wysokości i po przeliczeniu kosztują około 25 zł. Ich premiera przewidziana jest na jesień. Pierwszą z nich, tą z wielką głową, bez problemu będzie można kupić w polskich sklepach figurkowych. Drugiej serii nigdy, nigdzie nie widziałem i nie wiem, czy da się to nabyć inną drogą niż przez eBay. Ja jednak bardzo cieszę się z tych newsów, bo ogromnie uwielbiam figurki i cieszę się z każdych figurek kingowych. Choć nie, żeby było ich jakoś nie wiadomo jak dużo, no ale już są to trzy kolejne zapowiedziane na jesień, więc może coś wreszcie ruszy się w tym temacie. Szczególnie jeśli sukces Kerry pociągnie za sobą jakieś kolejne inne dobre, znane i głośne ekranizacje. Zupełnie na sam koniec wypada wspomnieć, że w miniony weekend odbył się w Warszawie festiwal fantastyki Polkon. Ja tradycyjnie taką troszeczkę bardziej hermetyczną relację napiszę na sk.pl, a najprawdopodobniej w sobotę zrobię bardzo ogólny kombinat na ten temat. To będą dwie zupełnie inne relacje, ale nie ma sensu teraz robić jeszcze trzeciej. Oczywiście tego kombinatu jeszcze nie nagrałem, dlatego mówię, że najprawdopodobniej go zrobię i jeszcze na 100% nie wiem, czy go nagram, no bo cały czas mam mieszane uczucia, jak ocenić i jak podsumować ten konwent. Tak czy inaczej, my w prywatnym gronie bawiliśmy się doskonale. Zrobiliśmy sobie mini zjazd i było to udane zakończenie wakacji. Więcej informacji znajdziecie w innych moich relacjach, o ile takie powstaną. I to tyle na dzisiaj. Mam kilka pomysłów na kolejne podcasty. Są jakieś mgliste plany ich nagrania, ale nie wiem, czy czasu, zapału i sił wystarczy. Dlatego mówię do usłyszenia, ale nie umiem powiedzieć, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie, czy za miesiąc. Dzięki, że byliście z nami. Dziękuję naszym gościom. Widzimy się w najbliższej przyszłości. Cześć!